Odcinek XIV. Decyzję co do konieczności osobistego udania się na Bliski Wschód powziął generał Sikorski wiosną 1943 roku. Spowodowały ją wiadomości nadchodzące stamtąd, że w pozostających pod dowództwem generała Andersa oddziałach Armii Polskiej rozwija się od dłuższego czasu agitacja przeciwko polityce rządu, oskarżonego o zaprzepaszczenie żywotnych interesów polskich przez taktykę ustępstw wobec Sowietów. Autor wspomina dalej, że ministrowie dr Marian Sejda i profesor Komarnicki zwrócili się do generała z apelem o zaniechanie myśli wyjazdu, dając wyraźnie do zrozumienia, iż obawiają się zamachu na jego życie. Oba te wystąpienia Spotkały się ze stanowczą odmową ze strony generała Sikorskiego, pisał Popiel. Powrócił do nich jeszcze na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, gdy przed rozpoczęciem obrad złożył krótkie, ale poważne w treści i tonie oświadczenie. Dziękując członkom rządu za okazane mu przy tej sposobności uczucia, stwierdził jednak, że projektu osobistego udania się do oddziałów na Bliskim Wschodzie żadną miarą zaniechać nie może, bez względu na to, jakby się zarysowało związane z tym ryzyko. Główny nacisk w tym oświadczeniu położył na stosunek do naszych gospodarzy. Autorytet mój jako szefa rządu i wodza naczelnego, mówił, cierpi niepomiernie nad tym, gdy od wielu tygodni podczas każdej rozmowy z premierem Churchillem czy ministrem Idenem Powracają oni do sprawy agitacji w armii generała Andersa, ofiarowując ewentualną pomoc w opanowaniu sytuacji, która ich zdaniem wygląda na zapowiedź otwartego buntu. Muszę im, mówił dalej, dowieść, iż się mylą, że wystarczy moje zjawienie się wśród żołnierzy, aby wróciło wszystko do należytego porządku. Jestem święcie przekonany, że to osiągnę. Szczególnie boleśnie w ustach generała zadzięczała zwłaszcza aluzja do owej brytyjskiej pomocy. Generał Sikorski odjeżdżał z dworca Paddington na lotnisko dnia 22 maja w sobotę, a w poniedziałek około południa zadzwonił u ministra popiela telefon. Autor listu pisze podnoszę słuchawkę i mówię po polsku – słucham. W odpowiedzi na to jakiś nieznany mi zupełnie głos polski zapytuje, czy mam zaszczyt mówić z panem ministrem Popielem? A otrzymawszy potwierdzenie mówi – czy pan minister już słyszał o tym, że samolot generała Sikorskiego w drodze do Gibraltaru uległ wypadkowi i wszyscy pasażerowie ponieśli śmierć? Wziąłem to za niemądry żart i zareagowałem ostro. Co za głupstwa pan mówi, a przede wszystkim kto pan jest? Wkrótce okazało się, że podobne informacje otrzymali wicepremier Mikolajczyk i generał Modelski. Dopiero generał Gabin z, z brytyjskiej służby specjalnej uspokoił polskich ministrów, stwierdzając, że samolot z generałem Sikorskim Szczęśliwie wylądował w Gibraltarze 24 maja o godzinie 6.10. Któż to uprzedzał wypadki? I wśród jakich to ludzi miał się znaleźć generał? Generał Stanisław Kopański jest w swoich wspomnieniach niezwykle powściągliwy i ostrożny, ale mimo to... Można w nich znaleźć potwierdzenie tego, co w swoim raporcie podał Szymański-Konarski oraz wiele innych relacji o zamiarach generała Andersa. Na przykład cytat jeszcze z 1942 roku, kiedy generał Kopański był w Londynie. Jednym z tematów konferencji była kwestia warunków organizacji, a nawet dalszego pozostawania armii polskiej w Rosji, oraz możliwości uzyskania stamtąd uzupełnień. Dochodziło przy tym do dość ostrych starć słownych pomiędzy generałem Sikorskim a generałem Andersem. Z tegoż roku 1942. W dniu 8 września na ćwiczeniu forsowania przeprawy przez rzekę Jarkon pod Tel Awiwem przez drugi batalion obecni byli, przybyły z Rosji generał Anders oraz generał Klimecki, który przyleciał z Londynu. Generał Anders wygłosił podczas obiadu w sztabie korpusu w Riowecie krótkie przemówienie, nawołując, jak to nieraz czynił później, do szukania wszystkiego, co nas łączy, a odrzucania tego wszystkiego, co nas dzieli. Zauważyłem, że generał miał bardzo sugestywny sposób przemawiania. Generał był nadal przekonany, że Rosjanie zostaną niebawem ostatecznie pokonani przez Niemców. I dalej bardzo delikatnie o politycznym infantylizmie generała Andersa. Pobyt w Rosji i w odciętym od świata Iraku nie sprzyjał rozwojowi myśli politycznej, która by była oparta na znajomości również poglądów, możliwości i zwyczajów Zachodu. Jednak to nie pobyt w Związku Radzieckim ukształtował mentalność wielu naszych generałów i pułkowników. Prymityw pozostał prymitywem. A teraz, z okresu łączenia się Brygady Karpackiej z Armią Wschodnią, po jej wyjściu ze Związku Radzieckiego, generał Kopański pisze Miałem w marcu odprawy oficerskie w obydwu garnizonach, na temat zasadniczych obowiązków zawodu oficerskiego. Oto ich treść według kroniki dywizyjnej. Na odprawie tej dowódca dywizji podkreślił zasadnicze obowiązki zawodu oficerskiego przygotowanie do działań bojowych, wychowanie i dyscyplinę, stosunki wzajemne między oficerami i stosunek do podwładnych, kulturę umysłową i towarzyską, Kładąc nacisk na szczególną wagę tych obowiązków w warunkach armii znajdującej się poza krajem, gdzie szczególnie wojsko powinno pamiętać, że jest w służbie narodu, a nie stronnictw lub jednostek. Generał kopański jest nader uprzejmy, nie wymieniając tych stronnictw lub jednostek. Wkrótce jednak, w roku 1943, nawet z ostrożnie pisanego pamiętnika Wyziera prawda o tym, jak Anders zabiegał o jednanie sobie stronników Gdy w dniu 5 maja przyjechałem z Klimackim na nowe miejsce postoju dowództwa dywizji Na północ od rzeki Little Zaab, Zastałem już wezwanie do dowódcy armii Udałem się tam natychmiast Generał Anders powiedział mi że odbył odprawę ze wszystkimi dowódcami wielkich jednostek jeszcze w poprzednim miejscu postoju. Korzysta z przyjścia trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich, aby obecnie omówić ze mną sprawy poruszone na tej odprawie, związane z oczekiwanym przyjazdem naczelnego wodza. General poddał ostrej krytyce szereg poczynań osób wchodzących w skład rządu lub będących jego przedstawicielami profesor Kott. Krytyka ta sięgala czasu pobytu generała w Rosji, lecz rozciągała się i na chwilę bieżącą. Kończąc, generał zaznaczył, że dowódcy wielkich jednostek zgodzili się z nim w jego ocenach i że chciałby poznać pogląd dywizji strzelców karpackich. Odpowiedziałem generałowi że nie mam danych dla krytyki tego, co rząd lub jego przedstawiciele robili w Rosji Sowieckiej. Z wieloma innymi krytycznymi poglądami generała zgodziłem się. Zaznaczyłem jednak, że są to poglądy moje osobiste jako Stanisława Kopańskiego, lecz nie jako dowódcy trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich. Werbunek generała Kopańskiego do spisku nie udał się. Posłuchajmy z kolei relacji od kuchni. O nastrojach i sytuacji w Iraku tak wspominał ówczesny speaker polskich audycji wojskowych w ramach alianckiego programu Radia w Bagdadzie. Żołnierz Polski z marca 1950 roku. Kuchnia pozostawała w doświadczonych rękach słynnej w całej armii polskiej na wschodzie pani Stefanii, przedwojennej kucharki jakiegoś pułkownika. Pani Stefania zajmowała się oprócz gotowania polityką i o każdym wydarzeniu miała swój własny, dosadny, często zaskakujący sąd. Wtedy, 25 maja 1943 roku, ta niezwykła kucharka stawiając na stół wazę zupy powiedziała prawie impertynencko – Po co ten głupi generał tu leci? Po co pytam? – — Że też ludzie takie są czasem niedomyślne, jak Boga kocham. — A cóż pani zdaniem tu go czeka? — zapytał jeden z siedzących przy stole propagandistów. Toć pan lepiej ode mnie powinien wiedzieć — sucho odpaliła pani Stefania i majestatycznie pożeglowała w stronę kuchni. Czapski spiorunował babę groźnym wzrokiem, ale nie powiedział nic. Byłem zaskoczony. Spostrzegłem, że ekipa Orla Białego wymieniła porozumiewawcze spojrzenia. Uwaga kucharki wydała mi się pozbawiona sensu, niedorzeczna. Kiedy jednak wkrótce potem Sikorski opuszczał Irak, kiedy ruszył po śmierć do Gibraltaru, często myślałem o tym, co powiedziała prosta kobiecina całe życie tkwiąca nad garami». Tyle we wspomnieniach spikera polskich audycji wojskowych z Bagdadu. Tymczasem wszystko szło swoim trybem. W latach 1943-1944 zanotowałem. Przelot z Gibraltaru do pustynnego lotniska o 60 km od Kairu dokonany został w 8,5 godziny dnia 26 maja. Na lotnisku naczelny wódz był powitany przez brytyjskiego wiceministra pełnomocnego na środkowym wschodzie, Casey'a, posła polskiego w Kairze, Zarzulińskiego oraz generałów Klimeckiego i Andersa. Generał Klimecki, szef sztabu naczelnego wodza, przyleciał tu osobno dla przygotowania wizyty Sikorskiego. Naczelny wódz zamieszkał wraz ze swym otoczeniem w luksusowym hotelu Man House u podnóża Wielkiej Piramidy Cheopsa w pobliżu Kairu. Podczas pięciodniowego pobytu w Egipcie Sikorski odbył dwie konferencje z nowym brytyjskim dowódcą wojsk środkowego wschodu i Egiptu, marszałkiem polnym Maitlandem Wilsonem oraz rozmowę z marszałkiem lotnictwa szaltem Douglasem. Z Wilsonem omawiał naczelny wódz sprawy wojskowe, a od Douglasa żądał przydziału wyższych stanowisk dla odpowiednio wykwalifikowanych oficerów lotnictwa polskiego. Inspekcja obozów junackich oraz szkół łączności i mechaniki prowadzonych przez brytyjskiego brygadiera Nikolsa i pułkownika Bobrowskiego zakończyła krótką wizytę kajerską. Ponadto Sikorski naradzał się z byłym ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Romerem, co było podkreślone w prasie. W dalszą drogę wyprawiono Sikorskiego dwumotorowym bombowcem, który wystartował z lotniska na pustyni o godzinie 7.15 rano dnia 1 czerwca. Lot trwał niespełna 6 godzin. Na lotnisku Kirkuk w Mosulu, na pograniczu Kurdystanu, Oczekiwali naczelnego wodza, polski charger d'affaires w Bagdadzie, Malum, generał Anders, biskup polowy wojsk polskich, ksiądz Gawlina i wyżsi wojskowi. Naczelny wódz przyjął raport od dowódcy szwadronu honorowego XV Pułku Rozpoznawczego, a następnie przyglądał się defiladzie tego pułku. Oddział maszerował z uniesieniem. Żołnierze polscy na pustyni irackiej tak bardzo pragnęli przecież zobaczyć nareszcie legendarnego naczelnego wodza, na którego, jak szlagatka żołnierska, gniewają się oficerowie. Długo tłumaczono żołnierzowi polskiemu na pustyni, że generał Sikorski otoczony jest przez złych doradców i może zgubić Polskę ale żołnierz robił i myślał swoje, wiedziony niezawodnym instynktem. Przygotowania spiskowe objęły tylko pewne grupy oficerskie, ale nie miały i nie mogły mieć żadnego echa wśród szeregowych. W oczach żołnierzy czytał Sikorski uwielbienie. Naczelny wódz, zaraz pierwszego wieczoru przygotował rozkaz dzienny do całości polskich sił zbrojnych nic sobie nie robiąc z wiadomości, że w pewnych oddziałach trwa stan pogotowia że ostre ładunki wydawane są przez spiskowców w okolicznych namiotach oficjalnie nie wie że w ostatniej chwili jeden z pułków został uznany przez Andersa za niepewny i odesłany na nowe kwatery daleko na pustynię. Nie chcę wiedzieć o tym, bo nie chce karać. Sytuacja jest jednak napięta do najwyższego stopnia. Ostrożny Anders oczekuje inicjatywy ze strony swoich zwolenników. Spiskowcy spodziewają się sygnału od Andersa. W oddziałach sądzą, że pogotowie jest zarządzone dla zapewnienia naczelnemu wodzowi bezpieczeństwa. O los Sikorskiego drżą jego dawniejsi podkomendni i członkowie założonej przez niego ongiś Organizacji Związku Obrony Rzeczypospolitej rozsiani wszędzie po świecie, a więc obecni i tutaj w obozach musulskich. Zresztą jest wielu lojalnych oficerów, zdających sobie sprawę z powagi sytuacji. Ale stary i doświadczony wódz nie zna obawy, będąc wśród polskich żołnierzy. Zna ich na wylot, czyta w myślach oficerskich jak w elementarzu. Podczas bankietu wstaje i odpowiada na toast Andersa. Przybyłem do was, mimo że, jak słyszałem, Przygotowany został na mnie jakiś występny, głupi zamach. Straszliwie pobladły Anders, spuścił oczy. Niemniej pobladł szef sądownictwa wojskowego na Środkowym Wschodzie, stryjeczny brat żony naczelnego wodza, pułkownik Zubczewski, ten drugi ze śmiertelnej obawy o to, co może wyniknąć. Znal nastroje długo hamowane, Teraz gotowe wybuchnąć. Ale na razie nie zaszło nic. Dnia 3 czerwca w rejonie piątej Kresowej Dywizji Piechoty odbyło się nabożeństwo polowe celebrowane przez biskupa polowego wojsk polskich księdza Józefa Gawlinę. Dywizja, pamiętająca nadwołżeńskie Tatiszczewo i stoki Pamiru, defilowała wspaniale. Wieczorem naczelny wódz długo konferował z dowódcą wojsk sojuszniczych w Persji i Iraku, generałem Paunelem. Nazajutrz dywizja przeprowadziła bojowe ćwiczenia pokazowe z ostrym strzelaniem podczas natarcia końcowego. Generał Sikorski, na ogół zadowolony z przebiegu ćwiczeń, w pochwalach był skąpy, w rozmowach wyniosły. Sztab generała Andersa ze zdumieniem skonstatował niepewne i skwapliwie usłużne zachowanie się swego wodza przy generale Sikorskim. Początkowo pyszny, zmalał i szarzał. Obaj byli chmurni. Spiskowcy wciąż porozumiewali się z generałem Andersem, również coraz mroczniejsi. Autorytet bijący od osoby naczelnego wodza był zbyt wielki, urok, jaki roztaczał, zbyt wyraźny i widoczny. Garstka nieprzytomnych zamachowców poczuła się bezradna wobec nastroju mas. Tymczasem inspekcja szła. Pułk Ulanów Karpackich demonstrował pościg w górach, i oskrzydlenie pozorowanego nieprzyjaciela na rzece Shaft al-Adheim, przepływającej na styku pustyni z Kurdystanem i granicą perską. Pułk był świetny, ale właśnie w tym oddziale gnieździł się jeden z ośrodków zamierzonej dywersji. Dnia 6 czerwca generał Sikorski zjawił się niespodziewanie w namiocie Karpatczyków i dłuższy czas spędził na rozmowie z oficerami. Młodzież oficerska stawiała pytania. Naczelny wódz wyjaśniał sytuację polityczną i swoją politykę. Obcowanie z generałem Sikorskim i jego bezpośredniość głęboko poruszyły większą część oficerów. Wizyta wpłynęła na uspokojenie umysłów i na odosobnienie prowodyrów w spisku. Z tymi ostatnimi generał również rozmawiał po kolei, proponując im przejście do służby cywilnej i wykazanie uzdolnień politycznych na polu dyplomatycznym lub w administracji, a jednocześnie zapowiadając drakońskie kary za dalszą polityczną i agitacyjną działalność na terenie sił zbrojnych. Język naczelnego wodza stawał się twardy. Jak się okazało, Generał Anders całą sprawę fermentu oficerskiego tłumaczył naczelnemu wodzowi popędliwością młodzieży, z którą on sam nie może się uporać. Było jednak jasne, że na stanowiska dowódców byli wyznaczeni właśnie przez generała Andersa najbardziej czynni członkowie zmowy. Teraz... Stwierdziwszy pojednawczą i posłuszną postawę generała Andersa wobec naczelnego wodza i nie widząc żadnego sygnału do rozpoczęcia akcji, część spiskowców była skonsternowana. Gorliwością służby starali się oni pokryć błędy, a w poczuciu swej winy wobec naczelnego wodza okazywali mu najlepsze uczucia. Tak czy inaczej, do tak długo zapowiadanych aktów terroru nie doszło. Okazało się natomiast, że wojsko ma dość praktyk generała Andersa i jego otoczenia. Naczelny wódz i jego córka odwiedzili obóz pomocniczej służby wojskowej kobiet i teatr krakowski występujący w obozie artylerii. Z dnia 8 czerwca kiedy odbył się w III Dywizji Karpackiej przegląd wojskowy, Kopański opisał próbę nerwów urządzoną Sikorskiemu. W końcu uroczystości, gdy naczelny wódz zeszedł z trybuny, z szeregu jednego z oddziałów wystąpił żołnierz i począł biec z karabinem w ręku ku generałowi. Zauważyłem, że miał on oporządzenie skórzane, nieparciane, Musiał więc należeć do świeżo przybyłego dwunastego pułku Ulanów lub do delegacji oddziałów spoza dywizji, gdyż cała dywizja miała pasy parciane. Przeżyliśmy chwilę emocji z szefem sztabu dywizji pod pułkownikiem Piątkowskim. Gdy zatrzymano biegnącego żołnierza, okazało się, że należał on rzeczywiście do dwunastego pułku Ulanów. Miał jakąś mało istotną prośbę. Generał Sikorski przyjął go zaraz przy raporcie, polecił sprawę zbadać, a petenta zwymyślał. No i dalsza dyskretna relacja z odbytej przez Naczelnego Wodza odprawy w dniu 10 czerwca. Generał omówił również i położenie polityczne międzynarodowe oraz na tym tle pracę rządu polskiego. Wydaje mi się, że niepotrzebnie w obecności podkomendnych, zapytał naczelny wódz generała Andersa, czy chce dowodzić korpusem w polu, czy pozostać jako dowódca Armii Polskiej Wschód na tyłach w charakterze przełożonego całości wojsk na Środkowym Wschodzie. Dawał generałowi Andersowi pewien krótki czas na zastanowienie się nad odpowiedzią. Chyba właściwiej byłoby sprawę tę załatwić z generałem Andersem, bez wtajemniczania w nią tylu jego podkomendnych. Ale czy właściwie? od tej chwili, generał Anders już wie, że musi być posłuszny i że sprawowanie przez niego dowództwa zależy od Sikorskiego? Z kolei generał Sikorski asystował przy dwudniowych ćwiczeniach aplikacyjnych dla wyższych dowódców, odwiedził 26. brytyjską misję wojskową przy Armii Polskiej na wschodzie i dokonał dwóch odpraw oficerskich, z których pierwsza zgromadziła około 100 starszych oficerów, a druga przeznaczona była wyłącznie dla wyższych dowódców. Najtrudniejszy okres inspekcji został przebyty pomyślnie. Sikorski bez trudu opanował sytuację w korpusie oficerskim, a jeśli chodzi o szeregowych, to w tysiącznych okazjach mógł się przekonać o ich najserdeczniejszym zaufaniu i całkowitym żołnierskim posłuszeństwie. Naczelny wódz poczuł się umocniony, bardziej pewny. Złożenie Sikorskiego z Naczelnego Dowództwa w drodze wojskowego buntu okazało się niemożliwością a ewentualni sprawcy jakiegoś zamachu na naczelnego wodza zostaliby zlinczowani przez własnych żołnierzy z przemówień i wyjaśnień generała Sikorskiego promieniowała jego wielka wiedza polityczna i tak czysta miłość ojczyzny że wszystkim wątpiącym od razu przejaśniło się w głowach i w sercach na złą wolę zaś nie mógł Sikorski mieć wpływu. Dnia 11 czerwca naczelny wódz przyleciał do Quisille-Ribat, powitany tam przez dowódcę bazy i etapów armii generała Wiatra, a następnie dokonał przeglądu drugiej brygady czołgów zorganizowanej i dowodzonej przez generała Paszkiewicza w Kanaginie. Ćwiczenia czołgów również wypadły doskonale. Wreszcie dobrze prezentowały się będąca w organizacji siódma Dywizja Piechoty i kobieca kompania transportowa. Jak się okazało, kobiety miały daleko mniej wypadków samochodowych aniżeli mężczyźni. Największym oparciem moralnym dla generała Sikorskiego były spontaniczne wyrazy masowego przywiązania szeregowych. Szczególnie silne, w pierwszych dniach wizytacji w pewnym momencie doszło do złamania szeregów podczas przeglądu i żołnierze na rękach zanieśli naczelnego wodza do trybuny, z której miał przemawiać. W innym wypadku otaczający generała tłum szeregowych prosił o pogodzenie się ze Związkiem Radzieckim. Jednym słowem okazało się ponad wszelką wątpliwość że generał Sikorski może liczyć na pełne posłuszeństwo masy żołnierskiej, dotychczas odpornej na agitację Anderszczyków. Usunięcie ich stawało się konieczne zarówno ze względów politycznych, jak i dla zapewnienia Wojsku Polskiemu atmosfery czystej, niezatrutej propagandą wstecznictwa. Był już na to ostatni czas. A właściwie... Było już za późno. Generalowi pozostały trzy tygodnie życia.